Jakie to wszystko skomplikowane? Cierpliwy papier i kochany adramen. Zawsze wieje wiatr w głowie zamęt. Trach przed tym, co nieznane, co niewypowiedziane. Na amen, tym paliwem miasta napędzane. Dziś biorę nocną zmianę. To nowe lasy mokną te same. Tu grycze mózgi mocno wybrane. Wśród giełku i szumu, Prawda boli, tak. Więc nie tak do tłumu, że co boli być sam czysty świat cały czas skacze z wysz Mówią mi tak, każdy dźwiga własny krzyż Podmiot posiedzimy, Wilk wyje do księżyca Zazwyczaj, bo co i kraj to obyczaj Sznisz Czę odbycza od tym gram przez cały czas Jest chuj nas, każdy ma swój czas, jak pisz ci z Jest chuj nas, każdy ma swój czas, jak pisz ci z Jest chuj nas, każdy ma swój czas, jak pisz ci z Każda zmiana zaczyna się od środka Wszystko jest zmienne W świecie Wień i dążyń, jak przed nie patrzę Jeśli wszystko, wszystko, wszystko, wszystko ok jest Kroplą skałę drąże Każda zmiana zaczyna się od środka Wszystko jest zmienne I W świecie brak dążyń, i dążeń Jak przed meciniać nie patrzę Jeśli wszystko, wszystko, wszystko, wszystko ok jest z skałę drąże Ale właśnie jakiego rodzaju emocje w takim razie Coś, co występuje choćby w, w wielkich finałach neoromantycznych w muzyce, prawda? No chciałbym coś takiego zrobić w muzyce